Witam, mówi Rafał Harłampowicz. Przepraszam za nienajlepszą jakość nagrania i mówiącego. Za to urządzenie, które będę opisywać, jest naprawdę wysokiej jakości, moim zdaniem. Urządzenie nazywa się Pipsy, pisane Pipsy Jest to taka akustyczna pomoc w orientacji. Urządzenie służy do odnajdywania przedmiotów i miejsc, Zanim opiszę jego funkcję, opiszę samo urządzenie. To jest dwuelementowy zestaw składający się z nadajnika fal radiowych no i oczywiście odbiornika. Nadajnik ma kształt takiego stożka, gloczka yy, wysokości 7,5 cm z metalową zawieczką na końcu. Podstawa jest taka prawie płaska. Płaska jest też jedna ze ścian stożka, dlatego powiedziałem, że to jest prawie stożek. Na tej płaskiej ściance znajduje się płaski gumowy przycisk. Obudowa tego nadajnika jest plastikowa, podobnie jak i odbiornik. Całość jest skręcona i jeszcze te dwa elementy obudowy są uszczelnione taką gumową uszczelką. Przycisk, mam na myśli cały nadajnik, jest wodoszczelny, więc można go używać Choćby na basenie. Zresztą po to właśnie wymyślili Niemcy to urządzenie, by osoby kąpiące się w basenie czy w jeziorze mogły odnajdywać potem swoje rzeczy. Teraz odbiornik. Aha, nie podałem rozmiarów tego przycisku, więc tak. Wysokość 7,5 cm, a podstawa tak 25 na 3 Tak mniej więcej. Odbiornik jest trochę większy. To jest pudełko o wysokości 10 cm, szerokość 5,5 na 2,5. Na dole znajduje się płaski przycisk, taki przesuwany, czyli włączony i wyłączony. Łatwo można się zorientować, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone. U góry jest taka też plastikowa zawieszka 2,5 cm, przez którą można przewiesić jakiś sznubeczek. A jest też taki mały otwór odbiornika na obudowie. Nadajnik jest zasilany baterią C2032, która według producenta startuje na lata. Natomiast odbiornik jest zasilany dwoma mini paluszkami, które wystarczają na około 40 dni stanu gotowości. Teraz o działaniu wiadomo, nadajnik wysyła e, sygnał radiowy odbiornik sygnał odbiera i wtedy zaczyna piszczeć wyobraźnik sobie, że wychodzę z basenu gdybym był oczywiście pływakiem, jak nie jestem naciskam przycisk i pipsy piszczy to urządzenie było słychać piszczy coraz głośniej no to są takie trzy poziomy głośności i właśnie jedynym chyba jedynym minusem tego urządzenia jest to, że no, mogłoby być trochę głośniejsze jeżeli mamy je w plecaku plecak jest w szafie i jeszcze go radio to możemy go nie usłyszeć ja tego urządzenia to urządzenie mi się już przydało wiele razy Choćby, no, gdy je kupiłem w Niemczech, wracałem samolotem, wpakowałem odbiornik do plecaka. I na lotnisku w Gdańsku e, mogłem powiedzieć osobie, która pomagała mi odnaleźć plecak, że o, właśnie mi plecak jedzie. E, gdy idę z psem do lasu, e, zostawiam odbiornik przy swoich rzeczach, czyli przy plecaku i lasce. Opiec biegnie luzem, i już nie muszę właśnie pilnować tych rzeczy. Mogę się skupić na rzucaniu patyków lub szyszek bo w każdej chwili swoje rzeczy odnajdę zasięg urządzenia to jest 40 kilka metrów mi się udało uzyskać 43, ale wolne, w otwartej przestrzeni w, w terenie, nie wiem, gdzieś w budynku będzie to trochę mniej najgorzej chyba jest w lesie bo w lesie wychodzi kilkanaście metrów no ale to dlatego, że wszędzie są drzewa Urządzenie produkuje niemiecka firma Vistac pisane V-I-S-T-A-C. Ich strona to www.vistac.de Gdyby ktoś był zainteresowany informacjami po polsku, to polecam stronę, którą robię. I to jest www.bariery.ug, jak uniwersytet gdański,.gda.pl slash orientacja.html i to by było na tyle